Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki.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 Uwidzimy różne dawne zabawy, a i tyz trochę obrzędowości będzie, bo będą też programy o zielonych świątkach, jak to się ryktował, bo trzeba było przyryktować. Fakły, te watry, no i w doma co dzieci do niej robiły. Z reguły się bawiły, a te starsze zaś pilnowały na Gdy nie było w fałpie, no to co się to mogło dziać. Impreza zakończy się około 16.00 rozdaniem nagród.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 Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Pani redaktor Janna Solska, Tygodnik Polityka. Witam Panią bardzo serdecznie. Pani redaktor, to zacznijmy wobec tego tych wydarzeń politycznych. No na razie to może mniej polityczne, bardziej medialny wywiad na kanale Zero z prezydentem Nawrockim. No i prezydent Nawrocki raczył już otwartym tekstem powiedzieć, że chciałby zmiany konstytucji i chciałby, żeby w Polsce wprowadzono system prezydencki. I biorąc pod uwagę to, że pan prezydent właściwie od po początku swojej kadencji, no tak akcentuje, że chciałby szerzej, więcej móc zrealizować w ramach obowiązującej konstytucji, no to wiemy już, w którą stronę pójdziemy. Konstytucja nie jest dla pana prezydenta. Konstytucja jest dla narodu. I y, ta konstytucja, którą mamy w tej chwili, ma swoje lata, bo została uchwalona w drodze zresztą referendum w dziewięćdziesiątym roku i to nie ma być papier, który będą wyrzucać, zmieniać kolejni prezydenci. To ma być, jak sama nazwa wskazuje, konstytucja. I w sytuacji, kiedy pan prezydent na razie dał się poznać jako osoba, która robi chaos, która nie chce się porozumieć, która powiedziała, że ce jej celem głównym jest pozbycie się tego rządu i podgrzewa polaryzację, która i tak jest ogromna, nie bardzo mi się wydaje możliwe uchwalenie nowej konstytucji, chociaż ja się zgadzam, że dyskutujmy nad tą, którą mamy, bo po tylu latach już zdajemy sobie sprawę z tego, że ona ma pewne słabości, pewne rzeczy trzeba zmienić, ale to trzeba zmienić, to naród ma zmienić. Czyli my się musimy przy naszej ogromnej polaryzacji zacząć uczyć porozumiewać ze sobą to nie ma być dla lewicy ani dla prawicy konstytucja to jak mówimy ma być konstytucja dla narodu i nie pan prezydent Nawrocki mają zmienić tylko mają zaproponować zmiany komisja a potem będzie długi proces ucierania tej konstytucji żeby ona żeby ją szanował każdy a pan Prezydent Nawrocki nie szanuje tej konstytucji, która jest i to źle rokuje. Pani redaktor, a proszę mi powiedzieć, w, pani by w jakim kierunku poszła utrzymanie systemu gabinetowo-parlamentarnego czy parlamentarno-gabinetowego, no, czy też bardzo mocna pozycja prezydenta i ten silny mężczyzna wyciskający na ławeczce 150 kilo? Siła nie polega na tym, ile kto wyciśnie. Siła polega na zdolności takiej organizacji narodu, żeby on ze sobą rozmawiał, żeby ważne sprawy można było wydyskutować. To może być żmudne, trudne, ale bez tego się nie da. Nie da się pogłębiać polaryzacji, bo my jesteśmy w sytuacji, w której fatalnej i bardzo niebezpiecznej mamy wojnę na wschodzie mamy niestabilność na świecie a my się przepraszam za słowo żremy i nie szanujemy tej konstytucji którą mamy to nie jest moment na zmianę konstytucji najpierw nauczmy się ze sobą rozmawiać musimy tego się nauczyć bo będziemy silniejsi silniejsi wobec chaosu który mamy na zewnątrz przy Takiej prezydenturze, która ten chaos tylko podsyca, uważam to za mało prawdopodobne. Dobrze, zostańmy wobec tego jeszcze przy decyzjach pana prezydenta w zawetowanie ustawy o kryptowalutach. Nie udało się y, odrzucić weta prezydenckiego. Ostatnie informacje, które wychodzą, to już, że być może y, osoby, które zaangażowały swoje środki w kryptowaluty, straciły już nad tym 350 milionów. Tutaj dochodzą jeszcze informacje dotyczących powiązań tej firmy, która się tym zajmuje z Rosjanami, z mafią, z przestępcami, ze służbami, ze służbami rosyjskimi. Ja się cały czas zastanawiam nad tym, że dlaczego, jeżeli są takie informacje, nikt przez chwilę się nie zastanowi i powie, że zaraz, zaraz, my musimy stworzyć bezpieczniki, które ochronią tych ludzi, którzy uwierzyli w tę grę w te trzy karty, czyli w te kryptowaluty. Ale też musimy stworzyć bezpieczniki, które ochronią państwo. Dlatego, że jeśli w grę wchodzą pieniądze mafijne, pieniądze służb rosyjskich to grozi państwu. Natomiast y, coś takiego jak, y, jak tego typu giełdy to zawsze będzie inwestycja najwyższego ryzyka i ludzie młodzi, którzy, którym się bardzo to podoba y, oni teoretycznie to wiedzą. Tylko, że potem się okazuje, że jak nie wygrali, a przegrali, to oni przychodzą do państwa po pieniądze, bo państwo powinno im y, dać odszkodowanie za to, że oni stracili. Więc y, tak nie będzie, tak nie ma nigdzie. Natomiast to, co mnie niepokoi. Za każdym razem, kiedy, y, kiedy rządzi prawica, wybuchają afery finansowe. Najpierw była afera skoków. To też była organizacja, której Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby jej, jeszcze wtedy nie Komisja Nadzoru Finansowego, żeby ona jej nie nadzorowała. Nie lubiły panią skoki? Nie lubiły, tak, nawet się ze mną procesowały, doszło do kasacji, którą wygrałam y straciliśmy to znaczy doszło kiedy doszło już do tego że skoki znalazły się pod nadzorem musieliśmy wypłacić z bankowego funduszu gwarancyjnego około 5 miliardów złotych bo te pieniądze się gdzieś rozeszły świeża sprawa ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości afera Getback firma która była hołubiona nagradzana przez giełdę papierów wartościowych firma która była pod nadzorem i firma, która była pieszczoszkiem y, prawicy, sponsorowała różne y, imprezy prawicy i wystawiła swoich y, klientów, na, y, naraziła na duże straty. Oni ponieśli te straty i w tym przypadku, kiedy firma jest nadzorowana, to tu jest, wchodzi rola państwa, że ona widocznie była nadzorowana źle. I teraz mamy Sondercrypto i i znowu prawica nie chce, żeby było nadzorowane, no i... a się dowiadujemy, że najwyżsi urzędnicy państwowi jakoś są zamieszani, y, mają dziwne relacje. Y, Polski Komitet Olimpijski y, też imienia korzysta. Jana Pawła, imienia Jana, tak, Jana Pawła koniecznie, II. Koniecznie tak, bo tak. Jana Pawła II używa się do tego, żeby żeby krył y, szemrane interesy. I to wszystko jest szalenie niepokojące, bo to śmierdzi. To śmierdzi, a pan prezydent i prawica upiera się, że ona nie chce nadzoru. Chociaż ostatnio pan prezes Kaczyński jakby zrobił woltę, no i nie głosowały w sprawie odrzucenia tego weta. No, słyszałem dwie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Jedną z przed tych trzech miesięcy, dwóch miesięcy, w której powiedział wprost, że gdyby mógł, to by zlikwidował. W ogóle nie pozwolił na istnienie w Polsce tej firmy zajmującej się kryptowalutami. I powtórzył to chyba wczoraj czy przedwczoraj. To samo przecież powiedział, że jest absolutnym przeciwnikiem, bo to jest takie trochę jak te o Trzy karty, o których No mówiłem. ale Ja tu się z nim zgadzam, ale Prawo i Sprawiedliwość głosuje inaczej niż, yy, niż mówi prezes. Co wyraźnie, powiedział cesarz? Wyraźnie jakąś ochronę, jakiś parasol ochronny chce stworzyć na, nad tą firmą. I, I nie tylko nad tą, bo za chwilę może nam się pojawić inna giełda kryptowalut. I jak mówię... Ludzie nie mają prawa przyjść potem do państwa z pretensjami o odszkodowanie, bo im się żadne odszkodowanie nie należy. Niech nie ryzykują, a jeżeli ryzykują, niech wiedzą, że jedni wygrywają, ale przeważnie nie ci drobni, którzy, którzy na końcu lokują tam swoje pieniądze, tylko ci na samej górze, ale jak widać po historii tejże firmy, to prawdopodobne jest, że można stracić chyba życie. Na razie człowieka nie ma. No, od kilku lat od już. Od kilku lat rodzina podejrzewa, że, że już go nie ma, rzeczywiście, że stracił życie. Więc y, nie podobają mi się takie interesy, bo to y, one się mogą zdarzać w trzecim świecie, ale nie powinny się zdarzać w cywilizowanym europejskim kraju. No i okazuje się, że te, ten pan, który zaginął, którego nie można odnaleźć, posiada tak zwane klucze do tych kont wszystkich i tych pieniędzy de facto, tych bitcoinów nie, I, można, i i nie, można, nie można ruszyć. Teraz czyli... się dopiero okazuje, że on ma, miał te klucze, a jak ludzie wpłacali pieniądze, to o kluczach y, niespodziło słyszeli, prawda? Także wszystko wskazuje na to, że ludzie utopili pieniądze i sprawa będzie głośna. No dobrze. Ale wie pani o tym, że to się najprawdopodobniej odwróci przeciwko rządowi, bo zaraz zacznie się kampania medialna pod tytułem Wina Tuska, bo to rząd Tuska nie dopilnował interesów 3,5 miliona osób. Nie, nieprawda. Osób. Są, są inwestycje chronione i bezpieczne, na przykład lokaty bankowe i są inwestycje, które są inwestycjami wysokiego ryzyka i do takich należą już fundusze inwestycyjne kontrolowane. Tam nie ma prawa być przewałów, ale można stracić pieniądze, bo one jednostki mogą tracić na wartości i ktoś kto chce inwestować własne pieniądze. Teraz zresztą yy, są te zasady tak zwane mifidowe, że odpytuje się człowieka ze znajomości rynku finansowego, żeby on nie popełniał błędu w lokowaniu swoich pieniędzy. Jeżeli nie znasz prawideł na tym rynku, lokuj bezpiecznie. Ale ludzie dają się skusić obietnicy wysokich zysków i nie przyglądają się temu, że te zyski są bardzo niepewne. Mieliśmy już kilka takich przykładów, tak, zwanych no, ale jak, tak ale jak widać młodzi ludzie bardzo łatwo ich uwieść obietnicą, za którą nic nie idzie. Y, starsi ludzie są bardziej powściągliwi, wiedzą, że nie ma darmowych obiadów, nie ma cudownych zysków. <grym> Ważne jest, żeby chronić swoje pieniądze tam, gdzie one są bezpieczne, ale wtedy się nie zarabia kokosów, ale się je chroni. Dobrze, zostawmy pieniądze na chwilę na bok. Bo zwłaszcza, na boku, nie nie, zwłaszcza, zwłaszcza nie swoje? Zwłaszcza nie swoje. Przyjrzyjmy się może temu, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Ja znalazłem taki bardzo ciekawy tekst gdzieś w internecie i on się jak gdyby troszkę pokrywa, o czym ja myślę, że może się wydarzyć. A mianowicie no, ten rozłam na razie taki delikatny e, premier Morawiecki tworzy stowarzyszenie, e, prezes Jarosław Kaczyński krytykuje to stowarzyszenie. Mówi, że prawda, mogą konsekwencje spotkać za tworzenie tego stowarzyszenia 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie e, tylko posłów. No nie tylko posłów. E, prawda, przystępuje do tego stowarzyszenia i trzeba przyznać, że jest to dosyć mocno intelektualny zespół ludzi w Prawie i Sprawiedliwości. E, z jednej strony minister Czarnek, z drugiej strony Morawiecki, i do czego dążę, To nie jest teoria spiskowa. Być może to e, dwóch spin-doktorów. E, i, I Miś i e, e, no, spin-doktor e, Adam Bielan przygotowali szatański plan e, pod tytułem Dwie dwa prawa i sprawiedliwości jedno bardziej liberalno-gospodarcze drugie twarde niby się rozchodzą ale po wygranych wygranych wyborach się zejdą znam te teorie natomiast nie bardzo wierzę w jej prawdziwość z tej prostej przyczyny że gdyby rzeczywiście yy, Chciało, chciał prezes podziału na te dwie partie, podział byłby by uzasadniony, to y, tra, w razie zwycięstwa tracą premię za zwycięstwo. I wtedy się może okazać, że te dwie partie, chociaż mają dużo głosów razem, to niekoniecznie mają władzę, bo y, prawo daje te punkty właśnie za zwycięstwo, za jedność. Także ja w tę te teorię nie wierzę. I myślę, że pan prezes przeoczył moment, że on już nie ma takiej władzy, bo on chciał postraszyć, chciał postraszyć te osoby, że... No dzisiaj spotkało, stowarzyszenie spotkało się w Toruniu. No niby jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jeden poseł jest zawieszony, czyli nie wiadomo w jakiej formule tam występował, no ale niby to jest to stowarzyszenie. Oni najwyraźniej są zdeterminowani i to chyba ci członkowie zdeterminowani są bardziej niż sam Mateusz Morawiecki. Tam są nie tylko posłowie, tam są europosłowie i ci, którzy są posłami wiedzą, że ich miejsce, jeżeli w ogóle będą mieli na liście wyborczej do przyszłego parlamentu jest bardzo niepewne i niepewne. Będą to jakieś takie dalsze, jak to ładnie mówią, niebiorące. Tam są także samorządowcy i oni widzą, że ludzie z takimi poglądami w prawie i sprawiedliwości tracą znaczenie, że znaczenie zyskują radykałowie. To się zaczęło jeszcze po połączeniu z Solidarną Polską. No i jakby prezes nadał ten kierunek już oficjalnie, wyznaczając pana Czarnka do roli kandydata na przyszłego premiera. Także tworząc stowarzyszenie, oni dają sygnał prezesowi, że ich jest dużo, mają znaczenie i jeśli prezes nie wyciągnie z tego wniosków, to Prawo i Sprawiedliwość może pójść do wyborów dużo słabsze i wtedy marzenie o tym, że wróci do władzy jest marzeniem nierealnym. A jeśli ludzie Morawieckiego zdecydują się, bo mogą się poczuć już tak wypchnięci, zamienić stowarzyszenie w partię, to mogą przejść ten próg wyborczy w ewentualnych przyszłych wyborach, no i mogą wystąpić w roli ewentualnego koalicjanta nie wiemy jakiego rządu, ale możemy być świadkami dużych, dużych, zmian na scenie politycznej. Joanna Solska, tygodnik Polityka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Noc w Polskim Radiu 24. Wtórka programu. Komentarz. Połączyliśmy się z panem Wojciechem Mościbrockim, politologiem, Uniwersytet WSB Merito i Kolegium Civitas. Witam pana, dobry wieczór. Zmiana władzy na Węgrzech, ale pozwoli pan, że ja zacznę to od takiej przekornej informacji, no nagle się okazuje, że możemy w Polsce zostać jako jedyni w Unii Europejskiej bez euro, bo przyszły premier, premier INSP Peter Major stwierdził, że do 2030 roku Węgry powinny przystąpić do strefy euro. To prawda i to jest ciekawe, zwłaszcza z uwagi na argument, którym przyszły pan premier się posługuje. Mianowicie powiedział on mniej więcej coś takiego, że bytność w strefie euro jest zabezpieczeniem, zakotwiczeniem w Europie na wypadek, gdyby doszła do e, rządów jakaś partia prorosyjska w, w, na Węgrzech. To jest ważny argument, to nie jest może najważniejszy z punktu widzenia ekonomicznego, ale jest ważne, żeby się w niego dobrze wsłuchać, kiedy będziemy oceniać nasze perspektywy. Ja czasem studentów moich pytam, czy są za tym, żeby Polska również należała do strefy euro. Większość odpowiada, że nie. Ja wówczas pytam, dlaczego? I odpowiedź, którą słyszę, jest takie, borosną rosną ceny. No więc ja wtedy e, przypominam wykład wcześniejszy, kiedy rozmawialiśmy o tym, skąd się ceny biorą. No i że cena to jest e, równowaga podaży i popytu. I pytam potem, no dobrze, a gdybyśmy dzisiaj nasze każde 10 złotych nazwali jednym talarem, to e, jeżeli kawa kosztowała, czy tam jakaś kanapka 10 złotych, to ile by kosztowała talarów? No 10. No właśnie, nie wzrosłaby. Oczywiście w ekonomii, teraz już mówiąc zupełnie poważnie, w ekonomii e, znany jest ten efekt, że po wdrożeniu euro e, te ceny e, wzrastały, ale on został wyjaśniony, to jest tak zwany efekt cappuccino albo efekt Samuelsona e, i on był spowodowany tym, że po prostu nam, konsumentom, nie chciało się przeliczać e, w sensie tych, tych drobnych em, kwot. Dlatego to efekt cappuccino, bo ten wzrost cen dotykał przede wszystkim towarów niskocennych. Ale myślę, że tutaj do, do, do dyskusji warto byłoby zaprosić e, jakiegoś wyspecjalizowanego ekonomistę. To ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, jeżeli, jeżeli mogę. Tak, tak, oczywiście. E, bo po pierwsze, nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, myśmy się, my jako Polacy, e, zgodzili na przyjęcie euro. Zgodziliśmy się i to w referendum, ponieważ referendum, którym był traktat akcesyjny przyjmowany, było stwierdzenie, że Polska wejdzie do strefy euro, czyli będzie miała walutę euro. Co prawda nie określiliśmy kiedy, więc to jest trochę tak, jakbyśmy się, no mówię z punktu widzenia mężczyzny, spotykali z dziewczyną i obiecywali jej małżeństwo i tak, tak, kochasz mnie oczywiście, a ożenisz się ze mną. No tak, a kiedy? No kiedyś. Mówię o tym dlatego, że w takiej żartobliwej formie, że niestety dyskusja o polskiej strefie euro jest dyskusją... Prawie wyłącznie emocjonalną. To znaczy, wypowiadają się tam ludzie, którzy bazują na emocjach. Że mają. Na propagandzie, mają, wie pan, wydaje to, to mi się będzie. przede wszystkim na propagandzie, dlatego że stworzono wokół strefy euro i w ogóle euro w Polsce tyle nieprawdziwych informacji i wprowadzono właśnie to, co pan mówił, że wzrost cen, a w ogóle złotówka, przecież to nasze dobro narodowe i tak dalej. Nikt nie patrzy na to od strony tej ekonomicznej, czy ułatwiającej w znaczny sposób obrót gospodarczy. No więc przede wszystkim koszty ryzyka kursowego. Wszyscy wiedzą, co się działo z tymi, którzy kredyty frankowe mieli. Jest mnóstwo rzeczy. Jest koszt tego przeliczania z jednego na drugi. Zawsze na tym w końcu korzystają banki. Może ten argument tutaj do Polaków trafi trochę populistyczny. Ale, Ale? mówiąc poważnie, to jest bardzo ważna sprawa i niestety... Tak jak wiele tematów poważnych w Polsce, merytorycznych, daliśmy się zająć tymi tematami populistom, czyli ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z merytoryczną dyskusją, tylko rzucają nas na żer naszych uczuć. Odpowiem może jeszcze w ten sposób argumentem. Gdybyśmy na przykład zadali pytanie referendalne, Takiej demokracji bezpośredniej i na tej podstawie oparli naszą dyskusję. Czy technologia jądrowa, którą byśmy stosowali w elektrowniach jądrowych, to będzie i tutaj jakiś jeden bardzo taki no, trudny do zrozumienia termin techniczny związany z fizyką jądrową, czy też może techniką drugą. I tu drugi bardzo trudny technik, ter, ter, termin związany z techniką jądrową. No nikt z nas, e, ja na pewno nie, nie wiem czy pan redaktor, ale myślę, że spośród słuchających nas słuchaczy nie, może na tysiąc osób znalazłaby się jedna, która by na ten temat mogła się merytorycznie wypowiedzieć. Więc jest absurdem, że pytalibyśmy wszystkich i dali decyzję tysiącu osobom czuje się na tym nie znają. Tym bardziej, że decyzja no, była już podjęta. No, no niestety. No, no, zobaczy w sensie, mm -hmm. no zobaczymy, czym to się skończy. Być może zapatrzymy się w naszych bratanków i jak e opinia publiczna w Polsce stwierdzi, a bratanki nie straciły, to może Opowiem u nas ci, też się coś to... zmieni. Obawiam się, że nie. No zwróćmy uwagę, czy straciły na tym kraje, takie jak Francja, Niemcy. Dobrze, oczywiście zaraz usłyszę, że to Francuzi nas wykupią. No, ale jakoś, jakoś, te kraje, które mają euro, nie wpadły w jakąś spiralę zadłużenia. Ale znowu, my na ten temat powinniśmy dyskutować w ronie ekspertów, ekonomistów. Problem naszej współczesnej polityki polega na tym, że dyskusje ekspertów nikogo nie interesują. Bo wystarczy, że wejdzie... Um, niestety minister były edukacji, powie ozes, Rose i to jest argument kończący każdą dyskusję, prawda? To jest przerażające. I niestety przy, zaczynam przypominać to koniec XVIII wieku e, w Polsce, kiedy jeden poseł mógł powiedzieć na Sejmie, a ja nie pozwalam... Liberum nie, veto. I liberum veto. I nieważne były dyskusje, czy trzeba podnieść podatki na wojsko, czy trzeba zrobić armię no właśnie partą albo na kawalerii, albo na piechocie. To już było nieistotne. Po jeden poseł powiedział o sroze, prawda? I nie pozwalał. To jest przerażające, to jest smutne. Wiemy, czym się skończyło. No, ale chyba wróćmy do tych Węgier. Wróćmy do Węgier. Czy Peter Madziar e, zmusi urzędników, wysokich urzędników państwowych węgierskich do rezygnacji, do podania się do dymisji, czy zmusi prezydenta do podania się do dymisji. Przypomnijmy, to parlament na Węgrzech wybiera prezydenta, a nie jest wybierany w wyborach powszechnych. I nie jest to w przypadku systemu, który nie jest systemem prezydenckim, zły pomysł. Wicemedziar i jego TISA dostały potężny aparat do rządzenia. Zdaje się, że po przeliczeniu tam kolejnej partii głosów, to już jest dosłownie końcówka, ta przewaga jeszcze się zwiększyła. Ostatnio czytałem, że to jest 141 głosów. Tak, to ona. jest 141 głosów. A więc właśnie, jest to przewaga no, nawet dużo ponadkonstytucyjna. E, ale zwróćmy też uwagę, o czym już kilkakrotnie mówiłem, że to, że Peter Medziar i Tisa będą miały moc zmieniania konstytucji, czyli no, właściwie mokry sen każdej partii, która, która by dochodziła do władzy i nie, nie koalicji, tylko jednej partii, to zawdzięcza nie dlatego, że 60 czy 70% popiera e, jego ugrupowanie, tylko zwyrodniałej, bo tak można powiedzieć, zwyrodniałej ordynacji wyborczej, którą Orban skroił pod samego siebie. No właśnie, to oznacza, że... To jest, no my, to jest panie, proszę pana, a propos tych dołków, które się pod kimś kopie, a potem samemu się w nie wpada. Prawda? prawda? E, no właśnie. E, tylko pytanie, no właśnie, z władzą, którą tak otrzymaliśmy, e, co zrobimy dalej? Ja już kilka razy się na to powoływałem, ale niech będzie jeszcze raz. Ja się wychowywałem na Tolkinie, na Władcy Pierścieni tam jest ten pierścień, który ma potężną moc, ale jego użycie prowadzi na ciemną stronę i to nas korumpuje. Czy TISA będzie w swojej mądrości e, i chęci m, uzdrawiania państwa na tyle mądra, że usunie to, co jest chorą tkanką systemu politycznego Węgier, a następnie zrzeczy się tej władzy i powróci do demokratycznych wyborów? Po przywróceniu wolnych mediów, bo takich absolutnie nie ma na Węgrzech, po, przy, po przywróceniu y, kontroli nad strukturą oligarchiczną, no nie wiem, bo ta władza będzie na pewno, na pewno kusić. Na razie są bardzo duże oczekiwania społeczne, ale też bardzo dużo y, władzy, która jest w rękach y, nowego układu rządzącego. No i ja bym się spodziewał, że tam oligarchowie i i bliscy Orbana, tak jak u nas podkulił ogon podkulił Zbigniew Środroj i Romaszewski i uciekli na Węgry. To teraz będzie ten dalej. Z tego, co pamiętam, to rodzina Orbana już siedzi w Stanach Zjednoczonych. No tak, ciekawe, jaki to będzie kierunek dla niektórych polityków węgierskich, bo związki z Rosją były bardzo bliskie i serdeczne. Czy oznacza to, że minister spraw zagranicznych Węgier, rządu Orbana, również tam się wybierze? Bo przecież zna tam te korytarze ministerstwa spraw zagranicznych. Tego nie wiem. Myślę, że Serbia jest bliżej. Przy czym to jest trochę tak, w Polsce jesteśmy rzeczywiście bardzo wyczuleni na, na kwestie związane z prorosyjskością, chociaż niestety mamy taki, takie partie jak, jak ta partia Korony Polskie, to jest w ogóle ten dramat, ale one są jednak mimo wszystko jeszcze jakimś marginesem. Natomiast Węgrzy nie są aż tak bardzo antyrosyjscy, są uzależnieni od surowców europejskich, przepraszam, od surowców rosyjskich. Więc tam nie będzie aż takiej presji. Z drugiej strony rzeczywiście pan Szyjarto no, to właściwie no, agent rosyjski. Zresztą tak samo e, e, w sposób w jaki wypowiadał się Orban. No, pokazuje, że, że to, no, tak zrobimy panie Ławro, zrobimy co. Możecie na nas liczyć, na pewno wszystko. Zresztą ciekawy wątek został podniesiony. Mianowicie Peter Szyjarto, który był ministrem spraw zagranicznych Węgier i który... No w zębach przynosił wszystkie papiery z jakich tylko zażądał Ławrów z, z, ze, ze spotkań na poziomie Europy zasadniczo może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, bo przecież szczyty europejskie są klauzulowane. Tam są informacje niejawne, a on w podskokach biegł do, do Ławrowa. Nawiasem mówiąc, ja bym Chciał zobaczyć, jakie procesy myślowe dzieją się w duszach polskich polityków, zwłaszcza PiSu, którzy radośnie popierali Orbana. Przecież pamiętamy, jeździł tam i premier Morawiecki, i pan prezes Kaczyński to popierał w mediach. No i prezydent Nawrocki, przypomnijmy, sam osobą swoją stanął na Węgrzech, żeby wesprzeć Orbana. W ogóle jakieś no, koszmarne, to, to, to jest z punktu widzenia interesu Polski. Ale też widzę, że już są Orba, Orbani jaki Orban Ja nie znam człowieka, prawda? To jest wręcz aż zabawne. E, oczywiście przestaje to być zabawne, jeżeli zaczynamy mówić o tym, że no, oby, obecna partia opozycyjna największa, a przez 8 lat nami rządząca, zainwestowała bardzo dużo w wysiłku i energii. Popieranie na Węgrzech partii, yy, która nie tylko zbudowała korupcyjno-mafijny układ, ale wręcz yy, była no, ostoją takiej agentury rosyjskiej. To z punktu widzenia yy, interesu yy, strategicznego Polski to, to, pan, to, to się zimno robi i ciarki przychodzą. Trzeba pochwalić wszystkie rządy, łącznie z pisem, Platformą i wszystkimi rządami, które, które były, mówię o tych partiach tam koalicyjnych, Rzeczywiście Polska odrobiła lekcję. uniezależniliśmy się od, w dużej mierze od węglowodorów z Rosji, bo one są zatrute. W, w dużej mierze uniezależniła się również od tego Europa. Oczywiście pozostają obszary, gdzie jest trudniej, gdzie mamy jeszcze dużo do zrobienia, ale już nie ma takiego gazowego, czy dzicza, nazwijmy to na, na nas. Węgry zrobiły nic w tym kierunku, nie zrobiły. Zmarnowały czas, zmarnowały pieniądze. Warto tutaj sobie też jednak mimo wszystko powiedzieć, że z punktu widzenia Polski to nie jest też tak, że myśmy zrobili wszystko, bo przypominam, nasza struktura energetyczna, zwłaszcza sieci przesyłowe, no też wymagają pilnej naprawy. Nasz miks energetyczny też wymaga poprawy zarówno energetyki jądrowej, jak i oze, tak, Panie Czarnek, oze suroze jest ważny. Tak. No właśnie, ja się zastanawiam, kto przejmie teraz rolę Węgier w, w Europie, tą rolę takiego bardzo mocnego, prawicowego kursu Belgia? Słowacja, a może Słowacja Bułgaria jest, po wyborach? To prawda. Jest, znaczy Słowacja już w tej chwili, Bułgaria jest możliwe, Belgia, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, Niemcy chyba nie, dlatego że w Niemczech to, to wybory jeszcze mamy dużo czasu. No, pewnym niepokojem napełnia sytuacja we Francji, bo tam to zjednoczenie narodowe też, pamiętamy, brało przecież pieniądze od, od Rosjan, ale mam wrażenie, że i we Francji, i w Niemczech no mamy pewne zrozumienie. Niemcy przez długi czas prowadziły, no trzeba sobie to powiedzieć, politykę mm, w stosunku do Rosji korzystną. Mm, to też to było widać również w Ukrainie, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna i właściwie, Niemcy nie, tak sobie odwróciły wzrok. Mówić, no to tam już niech zajmą ten kijów, a my wtedy wyrazimy nasze głębokie zaniepokojenie, ale wracamy do business as usual. Ale Niemcy to zmienili, zmieniły. Zmienił to przede wszystkim, czy zaczął zmieniać Olaf Scholz, obecnie kanclerz Merkel, Tak Niemcy rzeczywiście założyły wektory swojej polityki zagranicznej, to trzeba docenić. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. E, Wojciech Mościbrodzki, politolog, Uniwersytet WSB Merito i Uniwersytet Kolegium Civitas. Bardzo panu proszę, serdecznie proszę, dziękuję. Powtórka dziękuję. programu Radio Podcast Podcast Polskiego Radia. Dzieci zaczęły znikać pewnego roku z klasy. Z dwóch klas utworzono jedno. A na pytanie pozostałych dzieciaków, co się stało, usłyszeli odpowiedź, nie interesuj się. To były takie krwotoki, że przyjeżdżało pogotowie. Nie potrafili lekarze też zatamować. Ona była czasem załamana, no bo przychodzi jakaś taka refleksja. I co dalej? Co ja mam dalej zrobić? Ja mam 5 tysięcy dzieci chorych. Małecka mówi, no niemożliwe, te dzieci nie mogą wrócić do tego środowiska. Jesienią 1974 roku lekarka pediatrii Jolanta Wadowska-Król i pielęgniarka Wiesława Wilczek wezwały na badania kilkaset dzieci. Podejrzewały ciężkie zatrucie ołowiem. Te same dzieci wkrótce zaczęły znikać, wspomina Michał Jędryka, ich szkolny kolega. Dzieci zaczęły znikać pewnego roku z klasy, z dwóch klas utworzono jedno, a na pytanie pozostałych dzieciaków, co się stało, usłyszeli odpowiedź nie interesuj się tym. Kiedyś były dzienniki takie papierowe, w tych papierowych dziennikach był spis uczniów, odczytywano listę obecności i wszyscy pamiętali nazwiska, na kolejności na A, na B, C i nagle była wyrwa, prawda? Gdzieś zniknęło jedno nazwisko, normalnie, gdyby kogoś nie było, mówiono o nieobecnym. Nie, tego nazwiska nie czytano. Co się stało z tymi dziećmi? Gdzie zniknęły i kiedy wrócą? Nazywam się Anna Kowalczyk, a to trzeci odcinek podcastu Ołowiane Dzieci Prawdziwa Historia. Ołowiane Dzieci Prawdziwa Historia. Niezrozumiałe zachowania nauczycieli i tajemnicze nieobecności szkolnych kolegów i koleżanek były zagadką dla pozostałych uczniów. A zniknęły przede wszystkim dzieci mieszkające na targowisku, najbiedniejszej części szopienic, bezpośrednio sąsiadującej z hutą. Rodzice już wiedzieli, że coś jest na rzeczy. Spotykali przecież Jolantę Wadowską-Król i Wiesławę Wilczek, chodzące po targowisku od domu do domu. Mieli też znajomych, którzy już posłali dzieci na badania. Wszyscy wiedzieli, a przynajmniej czuli, że dzieje się coś niedobrego. W ogóle nie zastanawiając się, co będzie, jak będzie byle jak najwięcej dzieci zbadać. Potem już i poczta, i myśmy roznosili, i, i inne pielęgniarki, i kto miał siłę y, pójść y, roznosić te wezwania. Obecność na badaniach była stuprocentowa, czego nigdy i nigdzie nie było, bo jak się wzywa kogoś tam, to, to oczywiście część się tylko zgłasza. Doktorka była jednak w Szopienicach prawdziwym autorytetem. Nazywano ją z sympatią królką albo królową. A gdy królowa mówiła, że sprawa jest poważna, to nie było dyskusji, zwłaszcza kiedy chodziło o dzieci. A to, że chorowały widać było gołym okiem. Jolanta Ostrowska, którą po 50 latach spotkałam w Katowicach, opowiadała mi, że urodziła się w Częstochowie i chowała się zdrowo, aż do czasu przeprowadzki do Szopienic. Gdy miała 6 lat, jej ojciec otrzymał nakaz pracy w Katowicach. Niedługo później mała Jola zaczęła czuć się bardzo źle. Anemia, zawroty głowy, mroczki przed oczami, omdlenia, krwotoki z nosa. I to były takie krwotoki, że przyjeżdżało pogotowie, nie potrafili lekarze też zatamować. Wieźli mnie tą karetką tam przez ileś kilometrów od szpitala do szpitala. No, był problem z tym zatamowaniem tego. No, ale a, najbardziej mi a... dokuczały te omdlenia. Omdlenia to były no niemalże na porządku dziennym. Mała Jola Ostrowska była w o tyle dobrej sytuacji, że jej tato był milicjantem, więc przysługiwało jej miejsce w szpitalu MSW. Większość szopienickich dzieci nie miała takich możliwości. One musiały liczyć tylko na to, co wywalczą dla nich Jolanta Wadowska-Król i jej przełożona Bożena Hager-Małecka. Zwłaszcza w pierwszym okresie diagnozowania dzieci, szopienicka lekarka pracowała ponad siłę. Opowiada mi Agnieszka Cygan, wnuczka Jolanty Wadowskiej-Król. Czy ona była czasem załamana? No bo myślę, że w takich momentach przychodzi w pewnym sensie jakaś taka refleksja. I co dalej? Co ja mam dalej zrobić? Ja mam 5 tysięcy dzieci chorych, co ja mam z tymi dziećmi dalej zrobić? Musiała przyjść do domu i popłakać sobie, ale ona oczywiście mówiła, że nie. Ja mówię, jak, jak, jak to jest możliwe, że ty miałaś tyle siły robić to wszystko po cichu, żeby się nikt nie dowiedział. No i ona tutaj zawsze mówiła o wsparciu swojego męża Zbyszka i o wsparciu swojej mamy. Dla mnie to taki dream team. Częścią dream teamu doktor Wadowskiej król była też pielęgniarka Wiesława Wilczek. Jak mi opowiadała, miała wówczas małą córeczkę, którą widywała tak rzadko, że nawet lekcje odrabiała z nią przez telefon. Chwila mi się buntowała, ale może, może z natłoku pracy, nie wiem. To nie było łatwo na pewno, bo bo jednak później moje dziecko szło do pierwszej klasy, więc znowu zaczęły się problemy, bo przez telefon mi na przykład czytała, bo w domu nie było czasu, nie było kiedy, więc mamo, sprawdź, czy ja umiem. Jolanta Wadowska-Król miała już wtedy trójkę dzieci i też nie miała dla nich czasu. Co więcej, zabierała pracę do domu, mówiła mi jej wnuczka. Ona przychodziła, miała trójkę dzieci, trójka dzieci wychowywana przez jej matkę i oni wszyscy we trójkę, czyli matka, babcia Stasia, dziadek, czyli mąż Joli i, i ona sama siadali i rozpisywali tak zwane płachty, czyli każdego pacjenta po kolei. Te płachty mamy, mamy oryginały tych płacht i widzimy, jakie dzieci były pacjentami w 74. i nie było Excela, nie było możliwości zapisywania tego na komputerze. Więc oni to wszystko, wszystkie te badania, powtórne badania pisali odręcznie i, e, i dlatego nie miała tych załamań, dlatego wiedz, wiedziała, że, że ma wsparcie i jeśli ma wsparcie, to może to robić, no bo jej groziło więzienie, tak? Mimo atmosfery wielkiej tajemnicy, pogłoski o strasznej chorobie, która może dotyczyć niemal wszystkich szopienickich dzieci, niosły się lotem błyskawicy. Mówiła mi Jolanta Ostrowska, wówczas dwunastolatka. Wtedy słowo ołowica nie, nie padało, wręcz było zakazane i, i wszystkie dzieci wiedziały, że tego się nie wymawia w ogóle. Tego się nie mówi, tylko takie szepty, czy gdzieś w kolejkach, czy gdzieś te mamy nasze, czy coś, to tylko badania było. A, a byłaś tam na badaniu, a jak wyszło, a co wyszło, a ten wyjechał, a tego nie ma. Ale to było takie szeptu-szeptu, takie jakby się teraz powiedziało, także nikt, nikt tego nie, nie ogłaszał wszem i wobec, tylko to było badanie. Badania nie trwały długo, bo wystarczyła do nich próbka krwi. Ale Jolanta Wadowska-Król, Bożena hager i Wiesława Wilczek nie poprzestały na samej diagnozie. Dzieci musiały zniknąć, bo przyszedł czas na ich leczenie. Te najbardziej zatrute ołowiem, które Jolanta Wadowska-Król w swoim tajnym kodzie oznaczała trzema krzyżykami, bo przecież nie mogła napisać wprost, że chorują na ołowice, należało pilnie poddać helatacji. To nieprzyjemna, bolesna kuracja. Polega na dożylnym zaaplikowaniu leku, który wiąże jony ołowiu, i pozwala na jego wydalenie z organizmu. Często towarzyszą temu nudności i zawroty głowy. Jednak nie było wyjścia i szpitalne oddziały szybko zapełniały się dziećmi podłączonymi do kroplówek. Niestety, powoli zaczynało brakować dla nich miejsc. Najpierw skierowałam te dzieci do szpitala, w Zabrzu, w klinice. Małecka robiła co mogła, żeby jak najwięcej tych dzieci wziąć. Potem kierowałam dzieci do Ligoty, tutaj do tego zameczku. Potem kierowałam dzieci do Sosnowca. Doktor Miller był wtedy ordynatorem. Kierowałam do Janowa. Wszystko to było, a profesor Małecka miała nad tymi dziećmi, które ja skierowałam do szpitala. Moja rola niby się tu kończyła i badałam dalej zakreślają coraz większy teren wokół huty. Ale co się okazało? Przecież i już szpitale się zatkały, w ogóle proszę nie kierować, nie ma nie miejsc, wszystko leżą na korytarzach. My musimy też przyjmować klinika, zresztą na całe województwo, musimy przyjmować inne dzieci. Odtruwanie dziecięcych organizmów z ołowiu przynosiło rezultaty. Ale po pierwsze, szpitale nie nadążały z przyjmowaniem kolejnych dzieci, a po drugie, powrót do domu oznaczałby dla małych pacjentów i pacjentek powrót do choroby. Pamiętacie Państwo, jak mówiłam, że to historia trzech odważnych kobiet? Pomagała im jeszcze czwarta. Nazywała się Zofia Kajzerowa, a tak o jej roli mówiła Jolanta Wadowska-Król. Małecka mówi, No, niemożliwe, te dzieci nie mogą wrócić do tego środowiska. Musimy coś z tym zrobić, więc uruchamiamy sanatorium. Dyrektorem wojewódzkiego ośrodka matki i dziecka była doktor Zofia Kajzerowa i organizowała miejsca w sanatoriach. To znaczy mówi tak, największe sanatorium mamy w Istebnej, w związku z powyższym posyłamy do Istebnej. Tam zarządziła, ponieważ była dyrektorem Ośrodka Matki i Dziecka, więc mogła sobie na to pozwolić, że zarządziła, nie przyjmują żadnych innych dzieci do sanatoriów, tylko nasze dzieci. W ekspresowym tempie udało się zorganizować autokary, które już wkrótce pełne dzieci ruszyły do wielkiego sanatorium Kubalonka w Istebnej, do Ustronia Górek Wielkich, Jaworza i Rabki. Ale zanim mali pacjenci wyjechali pojawił się kolejny problem. Kto zaopiekuje się dziećmi po drodze? Na ochotnika zgłosiła się do tego zadania niezawodna Wiesława Wilczek. Jak nie miał kto jechać z dziećmi, to ja jechałam z tymi dziećmi do sanatorium i zawodziłam je. Zajmowałam się, żeby ich rozmieścić mm. tam, gdzie były miejsca dla nich, coś im pomóc. Natomiast potem wracałam tym samym autokarem do domu, a one zostawały już w sanatoriach. Na Kubalonce półsanatorium przeciw Gruźlicze. To pół tego sanatorium było przeznaczone dla dzieci z ołowicą, a pół dla dzieci z chorobami płuc. I kiedy dzieci z jednego wychodziły na plac zabaw, to dzieci z drugiego w tym czasie na przykład miały zajęcia w szkole, bo dzieci się tam uczyły również. Jolanta Wadowska-Król wysyłała do sanatorium setki dzieci, a następne już czekały w kolejce, w tym jej własne. Bo rodzina królów też mieszkała wówczas w Szopienicach. Trzyletnia córeczka i sześcioletni synek lekarki byli narażeni na zatrucie ołowiem tak jak inne dzieci. I tak samo jak one, by ratować zdrowie, musieli się oddalić od mamy. Mówił mi wciąż poruszony tym rozstaniem syn lekarki Przemysław Król. Ja pamiętam jedyne takie wspomnienie dziecięce, to ja i moja młodsza siostra też byliśmy dziećmi, które były narażone na ołowicę z racji mieszkania niedaleko Huty. I wyjechaliśmy również z innymi dziećmi do sanatorium. My akurat z Justyną, czyli z młodszą siostrą, wyjechaliśmy do Górek Wielkich, do Bucza. Tam też było takie duże sanatorium i mam takie dziecięce wspomnienie traumatyczne, można powiedzieć. Jak spaliśmy na ogromnej sali, w 30-40 łóżeczek było dla małych dzieci i moja siostra, która nie mogła zasnąć, bo została wyrwana z rodzinnego domu i nie potrafiła zasnąć, to... Opiekunka przyprowadziła tą moją młodszą siostrę do, do mnie i położyła ją w łóżeczku obok i mogliśmy już wtedy, jak brat z siostrą jedną obok drugiego, zasnąć. Dla niektórych dzieci wyjazd do sanatorium był jednak atrakcją. Opuszczenie dusznych, zapylonych szopienic i ciasnych mieszkań bez bieżącej wody stanowiło miłą odmianę. Piotr Porada, który wychowywał się blisko Huty, zazdrościł młodszemu bratu, że ma taką możliwość. Jak to się zaczęło, to ja już miałem, ja już byłem po szkole podstawowej, tak samo siostra. To była taka sytuacja, że mój brat jako młodszy, on się załapał i był pół roku, z tego co pamiętam, to był pół roku albo rok, bo tego dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że był na Kubalonce. I nawet go tam odwiedziłem, jako już 18 lat, bo miałem pretensje troszkę do władzy, tam do panie, że, że, że myśmy się nie załapali. A, a z kolei, dlatego, że mówię, ja przecież trzy lata y, żyję dłużej, nie? A ja, ja, się, ja się też tam trułem, nie? A myśmy wszyscy ci starsi tośmy już nie byli brani pod uwagę. Ja mu zazrościłem, bo był w świeżym powietrzu, a myśmy dali tutaj w tym, y, mieszkali. Pobyt niektórych małych pacjentów i pacjentek w uzdrowiskach okazał się jednak znacznie dłuższy niż ktokolwiek zakładał na początku. Profesor Lucyna Sadzikowska, która po latach przyglądała się losom szopienickich dzieci, mówiła mi, że wiele z nich bardzo to przeżywało i czuło się ograbione z normalnego dzieciństwa. Kwerenda przeprowadzona w jednym z sanatoriów wskazała, w dokumentach wyczytałam, że najdłużej dziecko przebywało w sanatorium 536 dni. I rzeczywiście podczas opowiadania te dzieci wskazywały, że to jest pewna wyrwa w ich życiorysie. One tam bardzo często dorastały, bardzo często na przykład pojawiał się motyw pierwszej komunii świętej, przyjęcia pierwszej komunii świętej, więc... No i oczywiście bardzo tęskniły. To są... To są Czasami tak traumatyczne opowieści, zwłaszcza ołowiczek, dziewczynek, które nie radziły sobie z tą rozłąką, a rodzice no, najczęściej mogli przyjeżdżać do sanatorium, to w weekendy. Dla dzieci oddalonych od domu na wiele miesięcy, o wiele kilometrów, głównym sposobem kontaktu z bliskimi były listy i pocztówki. Jolanta Ostrowska, która jako dziecko aż czterokrotnie była w sanatorium, aby ukoić tęsknotę, pasjami korespondowała z całą rodziną. Na nasze spotkanie przyniosła jeden z takich listów. Psychicznie to, to tak byłam w dołku. Dlatego dużo pisaliście do siebie. Dlatego chyba w, w którymś momencie, że dostałam jedyna 24 listy i i tam ileś kartek, nie? No bo wiadomo, dziadek. A tu jest ten fajny ten... list. E, który tak, tu jest pani... ten pierwszy, mój pierwszy wyjazd do sanatorium. Pierwszy, czyli trzeci rok. Nie, to, to jest disk, który dlatego został. Ja pisałam do taty, a tu jest. nadawca, sanatorium dziecięce. Grupa druga, bardzo ważne, kochany tatusiu, zajechałam bardzo dobrze, mam fajne koleżanki, będziemy mieli wycieczkę do Cieplic. Mamy fajną panią Halinkę Karpińską, jestem w drugiej grupie, nasza grupa jest najstarszą grupą dziewcząt. Nasza grupa ma osobny dom trochę dalej niż sanatoryjny. Odwiedzić można w drugą niedzielę, jakbyście przyjechali z mamą, to nie zapomnijcie przywieźć mi i papcie. Bo mama mi nie spakowała. Jakbyście nie przyjechali, to mi przyślijcie papcie zielone. Odpisz na pewno. Jola, pa, pa, pa, Jedzenie dobre, w pokoju z nas sześć. Jak chcesz się więcej dowiedzieć, to idź do mamy. Matka Boska Szopienicka. To nie był komplement. I zwiastował kłopoty. Na Jolantę Wadowską król Wiesławę Wilczek i Bożenę Hagermałecką nie czekała nagroda za to, co zrobiły dla szopienickich dzieci. Zrobiły znacznie więcej niż udzielenie im doraźnej pomocy, bo wielomiesięczny pobyt w sanatoriach nie mógł wystarczyć na długo. Leczył objawy, ale nie usuwał przyczyny zatrucia ołowiem. Przyczyną było mieszkanie w pobliżu huty, ale skoro huty nie dało się przenieść, należało przenieść tych, którzy mieszkali obok, całe rodziny, a nawet całe ulice. W epoce, w której na najskromniejsze M2 czekało się latami, lekarka i wspierający ją ludzie znów dokonają niemożliwego. Ale, jak to często bywało w realnym socjalizmie, każdy dobry uczynek musiał zostać ukarany. I o tym opowiem w czwartym odcinku podcastu Ołowiane Dzieci. Prawdziwa historia. Zapraszam, Anna Kowalczyk. To był podcast Polskiego Radia. Radio Podcast. Powtórka programu.